Jest pierwsza. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Czas na aktualności jedynki. Piotr Balasz, zapraszam. Tylko w piątek na drogach bardziej zatłoczonych przez świąteczne wyjazdy doszło do prawie 70 wypadków. Zginęło w nich 9 osób, a ponad 90 zostało rannych. Zatrzymano też przeszło 270 nietrzeźwych kierowców. Wielkanocna akcja policji trwa, a zaangażowany w nią jest 5 tysięcy funkcjonariuszy. Apelujemy do kierujących. Pamiętajmy, byśmy byli trzeźwi. Chodzi o naszą motorykę, o to, żebyśmy nie byli zagrożeniem bezpieczeństwa dla innych uczestników ruchu drogowego, ale również pamiętajmy o prędkości. Prędkość to jest główna Przyczyna wypadków na drogach. Im większa prędkość, tym bardziej tragiczne w skutkach są te wypadki. Mówił Michał Michalski z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku i przypominał, że od ponad miesiąca obowiązują nowe przepisy. Zakładają zatrzymanie prawa jazdy za przekroczenie dozwolonej prędkości poza terenem zabudowanym. Dokładnie za tydzień wybory parlamentarne na Węgrzech zdecydują o tym, czy władzę utrzyma, czy straci Wiktor Orban i jego partia Fidesz. Sondaże, te niezależne, pokazują, że opozycyjna TISA ma dużą przewagę. Ale są też sondaże, z których wynika, że większość Węgrów obawia się sfałszowania wyników. Prawie 80% pytanych podejrzewa zaangażowanie zagranicznych służb. Wielu wskazuje też na Wiktora Orbana i jego partię, że to oni będą manipulować wynikami. Jedynie 30% badanych w ogóle się takich fałszerstw i kombinacji nie boi. Tymczasem lider opozycyjnej TISY, Peter Maggiar chce limitu kadencji premiera. Przepis miałby mieć moc wsteczną, tak aby objąć Wiktora Orbana i uniemożliwić mu dalsze kierowanie rządem. Poprawka w konstytucji zdaniem Madziara powinna zabraniać pełnienia funkcji premiera dłużej niż 8 lat. Turcja zapewnia Ukrainę o niesłabnącym wsparciu dla negocjacji pokojowych. To deklaracja Recep'a Erdoana, który spotkał się w Stambule z Władym Załęskim. Region potrzebuje więcej pokoju i stabilności, mówił turecki prezydent. Ukraiński przywódca dziękował za konsekwentne poparcie dla ukraińskiej integralności terytorialnej i niepodległości. Zaoferował Turcji współpracę w zakresie bezpieczeństwa. Ankara z kolei planuje zwiększyć wymianę handlową z Ukrainą. To najpewniej setki zniczy zapalonych przez wiernych w rocznicę śmierci Jana Pawła II doprowadziło do pożaru papieskiego krzyża, który był pamiątką pomrze odprawionej w stolicy przez Jana Pawła II prawie pół wieku temu. To ustalenia policji, która nie znalazła dowodów na to, że konstrukcja została zniszczona celowo. Parafianie liczą na szybką odbudowę konstrukcji przy kościele świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Dajemy na tą ofiarę więcej teraz, no żeby starczyło, żeby odbudować to. Myśleliśmy, że chociaż ten stelaż metalowy zostanie, ale podobno był na tyle uszkodzony, że trzeba było go położyć, żeby nie stwarzał zagrożenia, więc mamy nadzieję, że będzie odbudowany i wróci do nas. Nie wiadomo jeszcze ile potrwa odbudowa papieskiej pamiątki, pożar krzyża nie zakłóci jednak przebiegu wielkanocnych nabożeństw. Michał Makowski, Polskie Radio. To są aktualności jedynki. To była najważniejsza, a w tym przypadku także najdłuższa msza w roku liturgicznym. W Bazylice Świętego Piotra w Watykanie papież Leon XIV przewodniczył późnym wieczorem w wielkosobotnich uroczystościach. Lumen do bazyliki pogrążonej w ciemności i ciszy papież wniósł zapaloną świecę paschalną. Na zakończenie liturgii słowa rozbrzmiała Alleluja oraz wszystkie dzwony i dzwonki, a także organy, ogłaszając zmartwychwstanie Jezusa. W naszych czasach nie brakuje grobowców, które trzeba otworzyć, a często kamienie, które je zamykają, są tak ciężkie i tak pilnie strzeżone, że wydają się nie do ruszenia. Niektóre z nich przytłaczają człowieka w sercu, jego nieufność, strach, egoizm, ale są też inne, będące. Konsekwencją tych wewnętrznych zrywają więzi między nami, jak wojna, niesprawiedliwość, izolacja między narodami i państwami. Nie pozwólmy, by nas sparaliżowały. Zaapelował Leon XIV, Rzym, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Nawet ćwierć miliona gości może w świąteczny weekend odwiedzić Pragę. Czeska stolica kusi między m.in. jarmarkami wielkanocnymi. No Jesteśmy zaskoczeni tym, że w ogóle jest tutaj coś takiego jak ten jarmark wielkanocny. W Polsce to chyba mało spotykane. Ale fajnie, bardzo przyjemnie. Jest dużo ludzi, ale mimo to atmosfera jest spokojna, bardzo świąteczna. Bardzo przyjemnie, dużo Polaków. Ludzie uśmiechnięci. Czesi, mega przyjemni ludzie. Na jednym z wielkanocnych jarmarków w Pradze na rynku staromiejskim był korespondent. Polskiego Radia, Wojciech Stobba. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Do 7 rano możliwe przymrozki do minus 3 stopni na północy i na północnym wschodzie Polski, a w ciągu dnia dużo pogodnego nieba, najładniej na południowym wschodzie i na południu, no i tu najcieplej nawet do 21 stopni. Poza tym około 19 w centrum i 12 nad morzem. Od zachodu pojawią się chmury, a lokalnie tu oraz na północy i w centrum może popadać deszcz, niewykluczone miejscowe burze. A teraz morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna z godziny 18. Zatoka Niżowa z Nad Bałtyku przemieszcza się na wschód. Klin Wyżu Nad Niemiec, Danii i Południowej Norwegii przemieszcza się również na wschód. Ostrzeżenie przed sztormem na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni i wybrzeże środkowe. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Zatokę Pomorską i Zatokę Gdańską. Bałtyk południowy. Wiatr południowo-zachodni do południowego 3 do 5, wzrastający na 5 do 7 w porywach 8 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 4, temperatura około 5 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej, pod koniec okresu przelotne opady deszczu. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr zachodni 5 do 6 w porywach 7 do 8, skręcający na południowo-zachodni do południowego i słabnący na 4 do 5 w dzień Ponownie wzrastający na 5 do 6 w porywach 7 w skaliboforta. Stan morza 4 do 5, później 3 do 4. Temperatura 5 stopni, widzialność dobra. Zatoka pomorska. Wiatr południowy do południowo-zachodniego 3 do 4, wzrastający na 5 do 6 w porywach 7 w skaliboforta. Stan morza 2 do 3, później 3 do 4. Widzialność dobra do umiarkowanej. Pod koniec okresu przelotne opady deszczu. Wybrzeże Środkowe. Wiatr zachodni do południowo-zachodniego, skręcający na południowo-zachodni do południowego 3 do 5, na wschodzie początkowo w porywach 6 do 7, w dzień wzrastający na 5 do 6, w porywach 7 do 8 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 4, przejściowo 2 do 3, widzialność dobra. Zatoka Gdańska. Wiatr zachodni 4 do 5, w porywach 6 do 7, skręcający na południowo-zachodni do południowego i słabnący na 3 do 4. W dzień wzrastający na 5 do 6 w porywach 7 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 4, później 2 do 3. Widzialność dobra. I jeszcze prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr południowo-zachodni do zachodniego 5 do 7 w porywach 8, wzrastający na 6 do 8 w porywach 9 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr południowy do południowo-zachodniego, skręcający na południowo-zachodni do zachodniego, 5 do 7, wzrastający na 6 do 8 w porywach 9 w skali Boforta. I to była morska prognoza pogody. Jedynka Polskie Radio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 Nie szczycę się mądrością Panie Nie szczycę się z dostatku swych sił. Nie jestem dumna z tego co Tobą Panie szczyce się Trzecia godzina dnia i utwór nie szczyce się. Teraz na zegarach 15 minut po godzinie pierwszej. Muzyka nocą. Program pierwszy Polskiego Radia przed mikrofonem Przemysław Goławski. Przyglądamy się dziś tajemnicy Wielkanocy. To ta noc z Wielkiej Soboty na Wielką Wielkanocną Niedzielę z 4 na 5 kwietnia. I to właśnie ten czas jest w chrześcijaństwie czasem największej radości, ale był poprzedzony czasem ciszy, refleksji, przygotowania. Dziękuję za wiadomości od Państwa. Do Państwa w dyspozycji Między innymi nasz Facebook, facebook.com, ukośnik, redakcja katolicka Polskiego Radia. Tam informacja o naszym nocnym spotkaniu. Mamy wiadomość od pana Witolda, który dziękuję za słowo o ciszy. Zgadzam się, że cisza jest potrzebna, chyba we współczesnym świecie jeszcze bardziej niż dawniej. W ciszy, w wpatrywaniu się w siebie... Można zauważyć lepiej innych wokół nas, docenić to, co im zawdzięczamy, naszym nauczycielom, bliskim, znajomym i nieznajomym, otworzyć się na innych, a nie skupiać na sobie. Bardzo dziękuję, bo to ważne słowa, żebyśmy nie siebie stawiali w centrum, ale widzieli drugiego człowieka. To bardzo ważne także w czasie Wielkiej Nocy, żebyśmy spojrzeli na historię, która także może nas doodkryć Prowadzić. I o tym także w tej części naszego nocnego spotkania. Polskie Radio, Jedynka. Tej nocy pierwszymi świadkami zmartwychwstania nie są uczniowie, ale kobiety, które idą do grobu z miłością i wiernością. To one, jako pierwsze od aniołów, słyszą słowa, które zmieniają historię. Nie ma go tu. Dlaczego właśnie im zostaje powierzona ta wiadomość i co to mówi o drodze wiary? O tym Sylwii Sułkowski opowiedziała siostra Anna Mroczek ze Zgromadzenia Sióstr Od Aniołów, doktor teologii. Aniołowie chcąc, żeby ta nieprawdopodobna wieść dotarła do ludzi, bardzo się jakby przystosowują do człowieka, żeby ta prawda no, dotarła, żeby misja ich była zakończona sukcesem, można powiedzieć. Czyli po pierwsze, kiedy właśnie wybierają kobiety, no to aniołowie być może właśnie też na okoliczność zmartwychwstania, ale przekaz jest u wszystkich ewangelistów, że oni wyglądają uroczyście. To są młodzieńcy w lśniących szatach. Nie odstraszają swym wyglądem, wręcz przeciwnie, jakby wyglądem automatycznie przyciągają kobiece oko. Po drugie, właśnie ta ich y, operacja bardzo trudna. Zaczynają właśnie od tego, żeby stworzyć dla kobiet bezpieczne warunki. Bo raz właśnie jedni ewangeliści piszą o trzech kobietach. Święty Jan pisze o tej jednej, o Marii Magdalenie. Ale wszyscy aniołowie, pierwszą frazę, którą wypowiadają, to jest nie bójcie się, bo oczywiście sytuacja była bardzo trudna. Aniołowie odsuwają ten kamień właśnie dla kobiet, Ponieważ Jezusowi nie było to potrzebne do zmartwychwstania, ale potrzebne było kobietom, żeby one wręcz namacalnie przekonały się, że właśnie grób jest pusty, że ciała Jezusa tam nie ma. No i co jest jeszcze ciekawe, że anioł siada na tym kamieniu, czyli w tej nieprawdopodobnej sytuacji i takiej właśnie bardzo... No, trudnej do przyjęcia tym siedzeniem na kamieniu, on nadaje pewnej stabilizacji w tej sytuacji, temu spotkaniu. Bo normalnie aniołowie są, to właśnie mówimy, ulotne duchy, a tutaj rozsiad się na kamieniu. Także widać jak bardzo aniołowie przystosowują się do człowieka, żeby człowiek w swojej naturze przyjął tą nieprawdopodobną prawdę, tą nieprawdopodobną wieść, że właśnie Chrystus zmartwychwstał. Dalej jeszcze, właśnie aniołowie jakby chcą wytrącić kobiety z tego myślenia, że jeżeli idą do grobu, no to na pewno zastaną zmarłego. I aniołowie właśnie taką zaczepkę stosują wobec kobiet. Szukacie żyjącego wśród umarłych, Dalej właśnie już tak mówią, nie ma go tutaj. Także aniołowie chcą wybić kobiety z tego schematu myślenia, że przecież przyszły do grobu, no to powinny spotkać zmarłego. A właśnie taką zaczepką, szukacie żyjącego wśród umarłych, właśnie chcą aniołowie, żeby... No, kobietom doszło do głowy, że tutaj będzie inaczej niż ze wszystkimi innymi śmiertelnikami. No i właśnie kiedy już, że tak powiem, te pierwsze operacje są udane, że te kobiety udało się przytrzymać przy tym grobie, bo wiadomo, że to one się bały. Tam jest napisane, że się bały, no bo sytuacja jest naprawdę niepowtarzalna. Zamiast zmarłego widzą żywych młodzieńców, no ale kiedy właśnie już... Udało się przytrzymać te kobiety przy grobie, aniołowie dają im zasadnicze zadanie do wykonania, czyli idźcie i oznajmijcie moim braciom, niech idą do Galilei, tam mnie zobaczą. Czyli właśnie mają iść i powiedzieć, że Jezus żyje. I właśnie kobiety są posłuszne, ale apostołowie nie dali im wiary. I właśnie... Napisane jest u ewangelistów, że to co mówiły kobiety wydawało się im czczą planiną. No i podobno dla ostudzenia kobiecych głów mieli ich polać zimną wodą i w ten sposób właśnie zrodziła się tradycja Lanego Poniedziałku. No i e, właśnie szczególne tutaj jest spotkanie opisane przez świętego Jana Ewangelistę, spotkanie właśnie Marii Magdaleny, na początku z aniołem i anioł zadaje jej pytanie, niewiasto czemu płaczesz? I właśnie chodzi tu chyba o to, żeby ona w tym nadmiarze bolesnych uczuć, żeby właśnie włączyła... No, jakąś racjonalną refleksję. I to pytanie anioła za chwilę powtarza Jezus i to w tym samym brzmieniu. Niewiasto, czemu płaczesz? Jakby chciał dopukać się nie tyle do jej serca, ile do jej głowy. I właśnie co jest dalej ciekawe, że gdy Jezus przejął już pałeczkę relacji, wtedy rola aniołów, można powiedzieć, się skończyła. No, zauważamy też pewną gradację w tym przesłaniu, pewien łańcuszek, bo tak, aniołowie głosili kobietom, kobiety miały ogłosić mężczyznom, apostołom, a dopiero mężczyźni dostali zadanie całemu światu. No, taki pewien łańcuszek przekazu gdzieś był widocznie przez Najwyższego, gdzieś przewidziany, no i to się po prostu dzieje. Polskie Radio. Jedynka. Są miejsca w świecie, w których historia nie jest tylko wspomnieniem, ale staje się doświadczeniem. Bazylika Grobu Świętego w Jerozolimie od wieków przyciąga tych, którzy chcą dotknąć samego centrum chrześcijańskiej wiary. To tutaj znajduje się zarówno miejsce ukrzyżowania, jak i pusty grób Jezusa. To przestrzeń ciszy, skupienia i bardzo osobistych spotkań z tajemnicą. Pusty grób nie daje prostych odpowiedzi, ale stawia pytania, które wracają do każdego, kto tu przychodzi. Co właściwie się wydarzyło? Co to dla mnie znaczy? Co to oznacza dzisiaj? Grób Jezusa, pusty grób, a jednak mówiący więcej niż wiele słów. Posłuchajmy o miejscu, które stało się znakiem nadziei. Z ojcem Zacheuszem Drążkiem, franciszkaninem, wieloletnim gwardianem Grubu Bożego w Jerozolimie, rozmawiała Sylwia Słukowska. W Świadomości Wiernych, świątynia, gdzie znajduje się grób Chrystusa, funkcjonuje jako bazylika grobu Bożego. A czy nie powinniśmy mówić, że jest to bazylika zmartwychwstania? Wszak grób pozostał pusty. Powszechnie znaną nazwą bazyliki jest nazwa Boży Grób, Holy Sepulchre, Santo Sepolcro. Chociaż Grecy używają nazwy kaplicy całego obiektu, kościoła, bazyliki Anastazis, czyli miejsce zmartwychwstania. Myślę, że to jest też bardziej właściwa nazwa. Gdy ja rozmawiam z ludźmi, z pielgrzymami, zawsze mówię o kaplicy zmartwychwstania Bożego. Chociaż jest to przecież Boży Grób, jest to miejsce śmierci, pochówku Jezusa Chrystusa. Bez pochówku nie byłoby później też zmartwychwstania. Dlatego te dwie właściwie nazwy są właściwe, ale żeby podkreślić właśnie ten moment jeszcze bardziej taki zwycięstwa, zwycięstwa życia nad śmiercią, zwycięstwa życia nad grzechem, trzeba mówić, że jest to właśnie Bazylika z stania Pańskiego, Anastasis. Tak, rzeczywiście tutaj w miejscu pod tym samym dachem znajduje się i miejsce śmierci Jezusa Chrystusa, czyli Kalwaria, i oddalona dokładnie, oddalona od Bożego grobu mniej więcej 20-25 metrów. Niektórzy ziwią się, no jak to możliwe, że tak blisko znajduje się Boży grób? Czy to nie jest jakaś pomyłka od miejsca śmierci Jezusa Chrystusa, tam gdzie stał krzyż na Kalwarii i nagle tutaj Boży grób? Dokładnie tak jest i tak było. W momencie śmierci Jezusa Chrystusa musimy pamiętać, że był to piątek, już wieczorem po południu zbliżał się szabat a zatem potrzeba było pochować, złożyć ciało Jezusa bardzo szybko. Dlatego nawet nie zdążono namaścić Jezusa Chrystusa przed pogrzebem. Jak czytamy w Ewangelii, gdy Maria Magdalena szła namaścić ciało w poranek wielkanocny, mówimy, już nie było ciała, ale właśnie miała ze sobą te olejki do namaszczenia, co świadczyło o tym, że przed pogrzebem nie zdążyli jeszcze namaścić. Ciała Jezusa Chrystusa. i Ta bliskość też świadczy o takiej prawdziwości tegoż miejsca. Które miejsce w Bazylice jest Ojcu bliższe? Golgota czy Boży Grób? Dla mnie myślę, że bardziej przemawiającym no, trudno powiedzieć, czy jest to miejsce Kalwarii, czy to jest miejsce złożenia Jezusa do grobu, Boży Grób. Myślę, że te dwa miejsca są, są bardzo ważne dla mnie, żyjąc pod tym dachem. Ale myślę, że nie byłoby przecież zmartwychwstania bez krzyża, nie byłoby zmartwychwstania bez cierpienia Jezusa Chrystusa. Myślę, że to tak bardzo też przemawia do każdego człowieka, który przeżywa swoje cierpienia, swoje krzyże. No musi pamiętać, że bez tych krzyży nie będzie później zmartwychwstania. Bez tego przejścia, tego cierpienia później nie byłoby też naszego zmartwychwstania. No a zatem szczególnym myślę, miejscem dla każdego, który przechodzi różne trudności, przeżywa różne, różne swoje słabości, cierpienia, choroby, jest miejsce ukrzyżowania Jezusa Chrystusa. Uzgodnienie w sprawie prac remontowych przy kaplicy grobu pańskiego zawarły trzy główne wyznania sprawujące pieczę nad świątynią wzniesioną nad grobem Pana Jezusa, mianowicie kościoły grecko prawosławny ormiański i katolicki. Ten ostatni reprezentowany przez franciszkanów z kustorii Ziemi Świętej. Remont ma wielkie znaczenie symboliczne, gdyż pracę można było przeprowadzić dzięki porozumieniu trzech wyznań chrześcijańskich. Jak do tego doszło? W czasie inauguracji Pier Battista Pizzabala, nasz biskup, który zainicjował te prace razem ze wspólnotą Greków i Ormian. Jeszcze zanim został biskupem, był wtedy naszym kustoszem, powiedział takie zdanie, że była to mission impossible, misja niemożliwa, a jednak została zrealizowana dzięki wspólnym porozumieniom. Do tak szybkiego podjęcia tych prac przyczyniła się stan Bożego Grobu. Właściwie od 1810 roku, później po 1918 roku, gdy było trzęsienie ziemi, nie zostały wykonane żadne prace oprócz malowania, całego sklepiania bazyliki, ale prace tak remontowe, tak dogłębne jak zostały wykonane w ciągu 10 miesięcy nie były nigdy. Od już pewnego czasu widać było pewne pęknięcia w, w skałach, w marmurach. I rzeczywiście też groziło to niebezpieczeństwu wszystkim pielgrzymom. Dlatego podjęto tak bardzo szybko te wszystkie prace. Kto przeprowadzał remont kaplicy grobu pańskiego? Prace nad remontem bazyliki zostało zlecone greckiej firmie, a konkretnie pracownikom z Ateńskiego Uniwersytetu. I dlatego właściwie oni najwięcej mieli do powiedzenia co do remontów. Oczywiście każda wspólnota i prawosławni, i Ormianie, i inny, my katolicy, mieliśmy swoich inżynierów, którzy też byli takim głosem doradczym, ale większość prac została wykonana przez Greków, przez panią profesor Antoninę, która przewodziła tym wszystkim pracom. Dzięki Bogu mamy w końcu odnowioną, odczyszczoną kaplicę Zmartwychwstania Pańskiego. Zatem cieszmy się, radujmy i przychodźmy tutaj, przyjeżdżajmy do tego miejsca, aby modlić się w tym miejscu Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. W Bazylice Grobu Świętego w czasie prac konserwatorskich odkryto, że za marmurowymi płytami grobowca, znajdują się skalne ściany. Do jakich wniosków doszli towarzyszący konserwatorom archeolodzy? Mówi się o jednym z najciekawszych odkryć w historii chrześcijaństwa. Też jedną z najważniejszych momentów tych remontów był moment odsłonięcia tego kamienia, płyty, którą pielgrzymi dotykają, całują miejsca złożenia Jezusa Chrystusa do grobu. Tej płyty, która właściwie pamięta czas. XVI, nawet niektórzy mówią XV wieku. Także to nie jest nawet płyta z czasów budowy tej kaplicy, którą dzisiaj widzimy w 1810 roku, tylko dużo, dużo wcześniej. A zatem, gdy remontowali i budowali właściwie kaplicę, którą dzisiaj widzimy z 1810 roku, tej płyty w ogóle nie ściągano. Także to było ściągnięcie, przesunięcie płyty po ponad 500 latach. I przez to można było dotrzeć do kamienia właściwego, na którym leżało ciało Jezusa Chrystusa. I to było największe, myślę, przeżycie dla wszystkich, którzy mieli okazję być w tym miejscu, w tym momencie odkrycia, przesunięcia tej płyty. Myślę, że to jest też bardzo ważne dla wszystkich chrześcijan na całym świecie, bo jest to dla mnie osobiście, 100% potwierdzenie miejsca pochówku Jezusa Chrystusa. Było to przez cały czas niewątpliwie niepodważalne, ale dzisiaj po 500 latach na nowo mogliśmy zobaczyć ten kamień, dotknąć go, modlić się przy nim. Był on odkryty tylko przez 60 godzin, później po 60 godzinach na nowo został zakryty. Ale co jeszcze można było zobaczyć właśnie pod tą płytą odsuniętą? Pod warstwą około pół metra różnego piasku i kamieni, które przysypywały tą właściwą skałę ukazała się... Płyta, szara płyta z krzyżem, z takim krzyżem z czasów krzyżowców. I na początku wszyscy myśleli, że jest to płyta właśnie z czasów krzyżowców, ale po dokładnych badaniach, po zbadaniu właśnie tej płyty, z którego wieku mogłaby być, okazało się, że jest to płyta z czasów bizantyjskich, a zatem z czasów pierwszej świątyni, z czasów konstantyńskich. A zatem no jest to takie potwierdzenie kolejne, że to jest to miejsce pochówku Jezusa Chrystusa i pod tą płytą znajduje się ten kamień, święty kamień, na którym leżało święte ciało Jezusa Chrystusa, który tutaj został pochowany i tutaj zmartwychwstał. Jerozolima w czasie Tryduum Paschalnego to wyjątkowe miejsce, co robi największe wrażenie na pielgrzymach. Niepowtarzalnym wydarzeniem w Wielkim Tygodniu jest Wielki Piątek, moment liturgii, nabożeństwa, pochówku Jezusa Chrystusa, Jego pogrzebu. Przeżywanie przez pielgrzymów tej liturgii jest bardzo głębokie. Nieraz spotyka się ludzi, którzy płaczą, gdy jesteśmy już na Kalwarii, gdy ciało Jezusa dosłownie zostaje przybite, Jego figura przybita do krzyża. Później po Jego skonaniu, po kolejnych modlitwach, wykonywaniu kolejnych pieśni jest moment ściągnięcia Jezusa właśnie z drzewa, krzyża, wyciągania gwoździa przy zwróciu kombinerek. To wszystko jest tak bardzo plastycznie ukazane, tak bardzo realne, że jest to chyba jedno z najpiękniejszych, najbardziej głębokich przeżyć takich liturgicznych w czasie Wielkiego Tygodnia. Po później moment zdjęcia z krzyża i złożenia na kamieniu namaszczenia, przygotowanie Jezusa właśnie do złożenia w grobie i w końcu moment złożenia w grobie wielkiej ciszy wszyscy przychodzą do grobu gdzie ciało Jezusa zostaje złożone i oczekuje momentu zmartwychwstania a zatem ten wielki piątek jest takim momentem wielkiej ciszy która przemawia chyba najbardziej do człowieka, ale wiemy o tym że na piątku wszystko się nie kończy że jest poranek zmartwychwstania że jest moment, gdzie Maria Magdalena razem z uczniami przychodzą do grobu i widzą, że grób jest pusty. Dlatego my jesteśmy świadkami zmartwychwstania Jezusa, wszyscy chrześcijanie, ale my tutaj, kustosze tego świętego miejsca, jeszcze bardziej mamy głosić Jezusa Chrystusa, który zmartwychwstał. Jak mówi Święty Paweł, daremna by była nasza wiara, bez zmartwychwstania. Daremne by było nasze przypowiadanie, gdyby Jezus nie zmartwychwstał. Dlatego zmartwychwstanie dla wszystkich chrześcijan jest prawdą, która daje nam moc, siłę do głoszenia. Jezus mówi, idźcie i głoście. Ja jestem zmartwychwstanie i życie, ja jestem drogą i życiem. Dlatego ten grup przemawia dzisiaj tak mocno. Jezus Chrystus jest jedynym Panem życia i śmierci. Dwóch z was zbierze się W imię moje Ja będę z wami Ale go nie było Choć czekaliśmy Z wielkim niepokojem Żeby się szeptem Słowo zaświeciło Żeby ruch ręki Chleba przełamanie Ale, ale nie przyszedł Na nasze spotkanie Więc trzeba iść do siebie, gdzie zwykle siedzimy, gdzie ciemno i bezpiecznie w tej ciemności znanej, bo w niej nie musi być wszystko widziane i już niczego się nie przestraszymy. Więc trzeba iść do siebie, znowu patrzeć w ścianę, gdzie nie ma niż pary, tylko beton lity. Że nie wbijesz ni gwoździ ani myśli Przed świtem trzeba już iść do siebie A więc się żegnamy A więc się żegnamy A więc się żegnamy A więc się żegnamy, więc się żegnamy. I każdy nagle poczuł, jakby dotknął rany drugiego i jak gdyby przyjaciel nieznany dotknął rąk naszych, co były spocone, brudne, a teraz nagle oczyszczone jak ten chleb, co już spleśniał, a został wezwany, by stał się chlebem, który mamy dzielić jak woda. Co się nagle zaczęła weselić I nie cuchnęła więcej rdzą i chlorem A stała się tak miękka Jako deszcz wieczorem Kiedyś tam we śnie czy dzieciństwa kraju Ach, każdy się przemieniał innych dotykając i zasiedliśmy jak dzieci spłoszone do spóźnionej wieczerzy w betonowych domach bo on był, czekał w każdym, kiedy to poznamy że jest w twarzach przyjaciół, z którymi czekamy Czekał w każdym, kiedy to poznamy Że jest w twarzach przyjaciół, z którymi czekamy Bo on był, czekał w każdym, kiedy to poznamy Że jest w twarzach przyjaciół, z którymi czekamy on był, czekał w każdym, kiedy to poznamy, że jest w twarzach przyjaciół, z którymi czekamy. Program pierwszy Polskiego Radia. Spotykamy się, żeby przyjrzeć się tym znakom, ale i konkretnym przedmiotom, które pokazują postać Chrystusa i jego także zbawczą moc. Bo niektórzy podkreślają, że całun turyński jest jedną z tych relikwii, która jest w sposób szczególny naznaczona i przez historię, ale także w sposób szczególny działa dzisiaj, pokazując i agnostykom i niewierzącym, że jest niewytłumaczalna historia stojąca za takim płótnem. Wydawać by się mogło, że to tylko kawałek materiału, ale historia pokazuje, że właśnie w ten materiał miało zostać zawinięte ciało Chrystusa po jego zdjęciu z krzyża. O to, co jest najciekawsze i najistotniejsze w spotkaniu z całunem turyńskim zapytałem pana Krzysztofa Sadło z Polskiego Centrum Syndologicznego i księdza Karola Mazurka, badacza i autora prac na temat relikwii chrystusowych. W teologii mówimy o takim pojęciu misterium. On jest dużo głębsze niż tylko tajemnica, coś, coś zakrytego. Bo patrząc na całą, ja nie miałem możliwości widzieć go na żywo, ale patrząc na całą z perspektywy i jego zdjęć, ale też tego całokształtu badań, odkrywa się coś głębszego, coś większego, coś, co tylko sam rozum nie jest w stanie pojąć. Na drodze wiary potrzeba nam takich znaków, takich momentów, wydarzeń, ale też konkretnych obiektów, miejsc, w których my zatrzymując się możemy poczuć, że jest właśnie coś większego, coś głębszego, co nas popycha bezpośrednio do osoby Jezusa Chrystusa, do zrozumienia, że prawdy wiary, one nie są tylko po to, żeby, żeby je rozumieć, żeby je na sposób rozumowy wyłącznie pojąć, ale że w nich jest pewna głębia, może jakaś doza niepewności, która jednak popycha nas do konkretnego działania, by w myśl słuch Chrystusa działać. Myślę, że to, co w całunie do mnie najbardziej przemawia z takiego punktu widzenia kogoś, kto być może patrzy na całą bardziej z, właśnie z takiego naukowego punktu widzenia, to przede wszystkim jest ten fenomen związany z utrwaleniem się wizerunku, tak, którego do dzisiaj w zasadzie nie potrafimy w żaden kompletny sposób wyjaśnić. To znaczy, jak doszło do utrwalenia się wizerunku ciała na płótnie. Tak? Dziś wiemy, że te wszystkie próby, które przez stulecia miały miejsce wytłumaczenia, skąd to odbicie ciała się wzięło, to w zasadzie wszystkie możemy włożyć między bajki. A natomiast z punktu widzenia człowieka wierzącego, który patrzy na całą jest w tym coś, co przemawia też właśnie do takiej sfery, sfery duchowej, kiedy patrzy się na to ciało. I może nawet nie przemawia tak bardzo ogrom tej męki, którą tam widać na całunie. Jakbym powiedział, że kształt, To, że ja kiedy patrzę na całą, to może nawet bardziej niż to skrajnie umęczone ciało, to widzę człowieka pełnego pokoju, który na tym całunie się odbił. I to też i to też daje w jakiś sposób do myślenia. Historia całunu, ta nowożytna, można powiedzieć, że zaczęła się właśnie od odkryć naukowych i tego, co dzisiaj mówimy o tym, jak pokazujemy świat. Bo historia zaczyna się od fotografii, od turyńskiego fotografa i prawnika, Sekondopija. On wykonał zdjęcie całunu turyńskiego i w swojej pracowni, gdy zobaczył negatyw, to wtedy na negatywie ujrzał Pełen obraz, wizerunek umęczonego mężczyzny, więc to chyba jest także szczególny początek, że nauka, nowe narzędzia techniczne, nowe narzędzia obrazowania dają lepszy wgląd w świat wiary, której normalnie okiem się nie zauważa. I to od y, historii fotografii zaczyna się nowożytne badanie całunu. Tak, dokładnie. W 1898 roku Sekondo Pia, prawnik, a zarazem człowiek parający się fotografią, miał możliwość wykonać pierwsze zdjęcia całunu. To były zdjęcia oczywiście wykonywane klasyczną metodą fotograficzną. W dodatku kliszą była szyba, bo chodziło o duże zdjęcia. I w momencie, w którym on te zdjęcia wywoływał, no, podobno doznał takiego wręcz zaskoczenia, że omalże nie zędlał a mianowicie okazało się, że na kliszy w zasadzie wszystko wyłania się zgodnie z zasadami fotografii, wszystko, czyli tło, czyli wypalenia, dziury, plamy krwi, plamy brudu. Natomiast wizerunek ciała zachowywał się odwrotnie, to znaczy taki pierwotny kontrast, do jakiego przyzwyczajone jest nasze oko, no właśnie pojawił się na kliszy. Innymi słowy, inwersja fotograficzna w wypadku ciała odbitego na nie zachodzi w odwrotną stronę. To znaczy my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że mm, obraz na kliszy jest dużo mniej dla nas czytelny niż ten, który normalnie widzimy naszymi oczyma. No, w wypadku wizerunku ciała odbitego na całunie jest dokładnie odwrotnie. To znaczy ni mniej, ni więcej, ale sam ten wizerunek, bo tak jak mówię, wszystko inne fotografuje się zgodnie z zasadami fotografii, zachowuje się tak, jakby to była 4,5-metrowa klisza filmowa. I od tego w zasadzie całe zainteresowanie nauki całunem się wzięło. Pewnie głównie dlatego, że ten fakt jakby wyklucza możliwość powstania tego wizerunku, na przykład zawijając namaszczone, pomalowane czy ubrudzone ciało w płótno. Wyklucza także możliwość powstania takiego wizerunku na skutek rozkładu ciała, czyli w zasadzie wyklucza wszystkie te jakby tradycyjne wytłumaczenia, ale też wyklucza te, które zakładały, że jest to rodzaj jakiegoś dzieła sztuki czy fałszerstwa. Na przykład, że to ktoś narysował, namalował, odpalił zagrzany posąg, odcisnął płaskorzeźbę czy dokonał tego za pomocą jakiegoś wypalenia optycznego bądź chemicznego bo w taki sposób nie utworzymy obrazu o właściwościach fotograficznego negatywu. Oczywiście u sceptyka zaraz uruchamia się takie podejrzenie, no to być może to jest wizerunek spreparowany metodą fotograficzną. Przecież taka możliwość potencjalnie by istniała, może nie w starożytności, ale w średniowieczu. Być może, być może mogłoby już tak być, natomiast no cóż, żeby to był wizerunek utworzony metodą fotograficzną, no to oczywiście trzeba byłoby użyć jakiejś substancji fotoczułej, której ślady bez wątpienia musiałyby pozostać na płótnie, na przykład mogłyby to być sole srebra. W wypadku całunu nic takiego nie odkryto, więc no, nawet i tutaj mamy do czynienia z czymś, co wykazuje pewne cechy zbliżone do fotografii, ale fotografią nie jest. Wymyka się klasycznym spojrzeniom, klasycznym metodą badań. Dlatego też, gdy tylko pojawiła się ta pierwsza fotografia, te pierwsze informacje, wątpliwości, rozterki, dociekania. Jak to jest z całunem, jak on powstał. Mnóstwo badań nad całunem przeprowadzono i powstała osobna dziedzina nauki. Syndonologia, od greckiego słowa caon syndon, to przedmiot dociekań naukowców, ale sprawa także wiary. W związku z tym, że to, jak podaje historia Kościoła, relikwia Chrystusa, to czy ten wgląd naukowy w takie badania tego, co jest relikwią Chrystusa, jest szczególny także w relacji wiary do nauki? Proszę księdza. No, nauka i wiara w jakiś sposób idą ze sobą w parze. To Myślę, że Jan Paweł II doskonale przedstawił swojej encyklice Fides et Ratio, gdzie jasno mówi, że, że nauka i wiara są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. I niezależnie jakie były okoliczności historyczne poprzez wieki działalności Kościoła, no to trzeba zwrócić uwagę, że to jednak Kościół zakładał pierwsze, największe, najsławniejsze uniwersytety. To tam rodziła się współczesna nauka w rozumieniu też nauk szczegółowych, których badaniom chociażby został poddany całun turyjski. Oczywiście Kościół zawsze zachowuje pewną taką wstrzemięźliwość w ogłaszaniu różnego rodzaju wyników badań, co niektórzy rozumieją jako pewnego rodzaju sceptycyzm, tak? że Kościół odrzuca badania albo nie chce nie chcę w jakiś sposób ich, ich firmować, ale istotna jest sprawa, że porządek nauki i porządek wiary, one mają pewne części styczne, ale kierują się zupełnie innymi zasadami tak? prowadzenia badań, innymi metodami, innym sposobem działania i kiedy to zrozumiemy, to jesteśmy w stanie też przyjąć właśnie ten całokształt w spojrzeniu Chociażby także na całą, tak? Mamy wiele danych, wiele informacji, wiele wniosków wyciąganych z nauk szczegółowych. One w jakiś sposób pomagają nam zrozumieć od strony fizycznej tego przedmiotu, czym całą jest, ale nie dadzą odpowiedzi przecież na wszystkie pytania, na które odpowiedzi otrzymujemy właśnie z perspektywy wiary, z perspektywy objawienia z perspektywy całej tradycji Kościoła, czy także i historii Kościoła. Bardzo dziękuję za te spojrzenia. Razem z nami był ksiądz Karol Mazurek, teolog. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. I syntonolog, pan Krzysztof Sadło, wieloletni kustosz wystawy Kim jest człowiek z całunu, którą cały czas można oglądać w centrum Jana Pawła II w Kerchowie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie kończymy jeszcze naszej opowieści o zmartwychwstaniu, o odkrywaniu jego prawdy, o tym co może nieść albo budzić nadzieję i o tym wszystkim co wydobyć z tej dzisiejszej nocy, z tej przecudnej nocy, która sprawia, że możemy z radością patrzeć dalej, że śmierć to nie koniec, że jest coś więcej. I jak to więcej możemy odkryć w naszej codzienności, to także w kolejnej trzeciej już części naszego spotkania, na którą serdecznie zapraszam. Że w radość ni z tego, nizowego w anioła, co spadł z nieba, by się bawić w śniegu, w serce, co chce wszystkiego, jeszcze cokolwiek uśmiech. Że ktoś wymyślił sobie koniec. Że ktoś wymyślił sobie koniec. że ktoś wymyślił sobie koniec, że ktoś wymyślił sobie koniec. co zniknęła za furtką ogrodu W Boga prawdziwego, bo już bez dowodów Takiego, co nie lubi Teoriusy Że ktoś wymyślił sobie koniec Że ktoś wymyślił sobie koniec Ktoś wymyślił sobie koniec, że ktoś wymyślił sobie koniec. Koniec końcu. Że ktoś wymyślił sobie koniec. Koniec końców. Że ktoś wymyślił sobie koniec. Koniec końców. Że ktoś Końców. Koniec końców. Polskie Radio.